Zagroda. Naprawdę imprezowe zwierzakie. Jadę na pola bióg. Nadługo wrócę. Jak mama? Piękny dzianek. Czas brać się do roboty. Witaj, Ben. Dzięki, Miles. Daj znać, kiedy zobaczysz Otisa. Nie chce się mieszać. Zebranie za 5 minut. Obecność obowiązkowa. Dziuk, widziałeś Otisa? Nie widziałem. Na czym to stanąłem? Ano tak. Krowy rasy Jersey. Benny, chłopie! Widziałeś gdzieś Otisa? Dokładnie wiem, gdzie jest. Trzymajcie się od niego z daleka. Jeśli tak mówisz, na zebranie tym razem nie wpadniemy. Nie wpadniemy. Właśnie. Eta? Widziałaś Otisa? Nie martw się. Na pewno jest już w drodze na zebranie. No dobra, ruszajmy. Chłopaki? Chłopaki? To mój wynalazek, który nazwałem górskim surfingiem. Uważaj na kopyta. Uważam. To na pewno bezpieczne? Pek, daj spokój. Od kiedy to surfowanie jest niebezpieczne? Ma rację. Lizawka. Ruszamy. Jestem gotowa. Ruszamy. Ja na barana. No nie. Wszyscy zginiecie. Freddy? Jestem. Chwila dla fotoreporterów. Pig, co? Skąd masz to jabłko? Było przyczepione do tego. Otis? Co się dzieje? W takich chwilach chciałoby się krzyknąć... Kurczę! Nei krzykse drøvå! Drøvå! Trzymajcie se! Otis? Nie powinniśmy przekonać się z Tobie wolno wrzeszczeć kurnik? Witam wszystkich. Zanim zaczniemy, mamy tu dziś jubilata. Pies Everett kończy 13 lat. Psy szybko się starzeją. Pamiętajmy również... O co chodzi? Cześć, tatku. Czekasz, że powiem, że wybuchł przy mnie kurczak. A ta czarna ma się... To ci się spodoba. Bo wiem, że kawalarz z ciebie. Wszyscy o tym wiedzą. Usiądź. Usiądę. Super. Przepraszam. Jak mówiłem, pamiętajcie o dzisiejszej potańcówce i darmowym jabłeczniku. Pig. Masz martwą pszczołę w nosie. Nie była taka martwa. Najpierw szara strefa. Chyba nie muszę powtarzać, że zakupy ludzkich towarów od susłów jest absolutnie zabronione. Cześć Otis. Są już twoje Nike. Nie mogę teraz rozmawiać. Zaczekaj chwilę. Frankie, chodź tu. Nic ci nie zrobię. Chodź do mnie. Mówiłem, żebyś tego więcej nie robił. Wybacz, znowu ten Frankie. Co do najków jaki model? Y, muszę kończyć, panie Jordan. Pomyłka. Dziękuję. Poza tym nie muszę wam chyba przypominać, że mamy sezon na kojoty. To bezwzględne stworzenia. Zasada nr 1: trzymajcie się razem. Zasada nr 2: nie wychodźcie poza ogrodzenie. I zasada nr 3: uważajcie na siebie. No dobra, to wszystko. Ja uciekam. Zmywam się wielkimi krokami. Otis, zaczekaj chwilkę. Spadam. Miles, co sądzisz? Masz farta. Zwykle krowy mają cztery racice, a ty masz szansę na piątą. Bardzo śmieszne. Tato! Siadaj. Siadam. Po pierwsze, nawet nie chcę wiedzieć, skąd masz komórkę. Suseł ci załatwił, tak? Nie. Nie chcę wiedzieć. Odsusła? Nie, naprawdę nie chcę wiedzieć. Dlaczego mi to robisz? W jakiej mnie stawiasz sytuacji? Więc tu chodzi o ciebie. Gdzie byłeś dziś rano? Miło spędzałem czas. Powinieneś spróbować. Najpierw trzeba się uśmiechnąć, a potem powoli. Miałeś mi pomóc przy ogrodzeniu. Przecież wiesz o kojotach. Znowu te kojoty. O co tyle szumu? One są małe, a my duzi. Co mogą nam zrobić? Musisz się jeszcze wiele nauczyć. O co chodzi z tym płotem? Przecież i tak mogą tu wejść. Płot wyznacza naszą przestrzeń. Dopóki żyję żadnemu zwierzęciu w zagrodzie, nic się nie stanie. To twoja rola. Twoja. Ze mnie nie zrobisz wielkiego przywódcy. Ja jestem inny. Gdybym ja rządził, każde zwierzę musiałoby samo o siebie dbać. Tak powinno być. Otis, Silne broni siebie, silniejszy staje po bronie innych. Kurczę, nie mam czym zapisać. Co znaczną zmianą? Będę. Otis, musisz wydorośleć. Ciągła zabawa nie da ci szczęścia. Nie? Wręcz przeciwnie. Ale super. Tak fajnie, że mógłbym odgryźć ci głowę. Chciałbym powiedzieć, że jest fajnie. Sugeruje drewniany. Takk for at du Uh. Filet, hey. co robisz? Wymieniam potrawy zrobione z różnych części waszych ciał. Kotlety, rumsztyk. Wiesz co? Przestań. Cześć, ty. Cześć, Maddy. Ładnie wyglądasz. Pocołowata, szalona krówka. Powiedz, jestem pucołowaty. Jestem pucołowaty. Teraz ty. Rany, ale wieje. Rany, ale wieje. Moja kolej. Uciekaj już. Na razie, Ty. Jasne. A to kto? Właśnie się pojawiły. Farmer je przywiozł. Dziękuję, farmerze. Ich stado padło. Zostały tylko one. Przydaje jej się przyjaciel. Zaczekaj. Przepraszam, nie mogłem was nie zauważyć. Jesteś taka... w ciąży? No tak. Nie to, żeby specjalnie było widać, zwłaszcza kiedy jesteś wyprostowana i nie patrzy się na swój brzuch. Kiedy staniesz bokiem, jesteś trochę zaokrąglona. Chciałem powiedzieć zaróżowiona. Jestem Otis. Zostaw go, Daisy. Ma literę L na głowie. To tylko ja, wygimnastykowana mysz. CXNQ. x Stary, teraz przesadziłeś. Chciałem was tylko powitać w naszej zagrodzie. Jestem pewien, że ty nie jest zainteresowana. Nacisk na Nie. Moja przyjaciółka, Bessie. Urocza. Miło było cię poznać, Otis. Mnie też. To znaczy, ciebie też. O, rany. Odpuść sobie. Ona nie jest dla ciebie. Możemy zaczynać. Żadna jałówka, żadna krowa. Niech swych wymian nie chowa. Farmer Brown poszedł spać. może będzie porozrabiać. Zasiega, pisz. Chcę cię oberwać? Tak myślałam. Usiądź sobie, kochana. Piękne kwiatki. Widzisz? Jestem na czas, tak jak mówiłem. O, rany mam skurcz. Puścił. Witaj, synu. Tato? Jestem gotów przyjąć twoje przeprosiny. Doprawdy? Nie zamierzam cię zawieść. Chcę się tylko trochę wyszumieć. Piękna noc. Pamiętam, jak siadywałem tu z twoją siostrą. Ja nie mam siostry. No tak. To musiałeś być ty. <laughs> Bardzo śmieszne. Zgoda? Zgoda. To dobrze, bo chciałem cię o coś poprosić. Wszyscy moi kumple wybierają się dziś do Bory i chcą, żebym wystąpił z grupą muzyczną. Mówiłem im, że nie mogę, ale oni nie dają za wygraną. Powiedziałem im, że ojciec nie zastąpi mnie na mojej zmianie. W końcu to moja zmiana, nie jego. Nie chcę być samolubny. Muszę wywiązać się ze swoich obowiązków, prawda? Otis. Nigdy nie dążyłem do władzy. Nie chciałem rządzić. Wszystko się zmieniło w dniu, kiedy ty pojawiłeś się na tym świecie. Wyszedłem na łąkę i natknąłem się na porzuconego cielaczka. Dopiero potem zacząłeś sprawiać kłopoty. Tamtej nocy zabrałem cię do domu, a kiedy spojrzałem w niebo, ujrzałem tańczące gwiazdy. Zrozumiałem, że tu jest moje miejsce i że muszę się wszystkim zająć. Dzięki tobie zdałem sobie z tego sprawę. Kocham cię, synu. Nadal chcesz iść? Tak. Twoja przemowa zrobiła na mnie wrażenie, ale była trochę ckliwa. Nikt już nie używa tego słowa. Ja używam. Czasami mówię ckliwa oliwa. Bardzo śmieszne. Idź, baw się dobrze. Posiedzę za ciebie. Dzięki, tato. Jesteś najlepszy, Otis. Bądź silniejszy. Jasne, silny broni siebie. Silniejszy staje w obronie innych. Mam to zakodowane. Widzisz? Kuczę się. Mr. Bumba! We are just a bombastic, romantic, fantastical lover. She called me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on my butt, she says Mr. Rowe. Romantic, call me fantastic. Touch me on my da Daj mleka. Moje obora. Tak jest, moja obora. Spóźniłeś się, ale z niego gwiazda. Daj spokój, jest całkiem miły. Wielkie brawa dla Biggie Cheese'a. Teraz dopiero się zabawimy. Ty, szkapa, zabieraj kopyta ze sceny. Nie siedzisz w show biznesie. Wychowałaś się o oborze? Dobre z ciebie konisko. Na co się tak gapisz, indyku? Niech mi ktoś poda urawinę. Ostatnie dni indyka. Każdego czeka śmierć, ale ty znasz datę. Święto Dziękczynienia. A teraz coś wyjątkowego, żeby was rozruszać. Specjalnie dla was... Panie, nasz niepowtarzalny Otis i jego banda. Zabawy do późnej nocy? Co ten farmer wyprawia? Wiesz co? Zawiadomię, kogo trzeba. Daj mu spokój. Zadzwonię, do kogo zechce i kiedy zechce. Znam te jego całonocne rozruby. A ty będziesz siedział i gapił się w telewizor, pani Wałkoniu. To mi się nie podoba. Dzień dobry. to tylko facet od pizzy. Ja się tym zajmę. Ja wezmę. Pizza, pizza. Dzięki. Reszta? Zatrzymaj sobie. Dużo zamówiłeś? Zeszło się trochę ludzi. Mamy imprezę. Świętujemy nasze człowieczeństwo. Stary uwielbiam imprezy mogę, nie. No dobra, w takim razie idę. Ręka mi odpadła. Moja sztuczna ręka. Strasznie mi przykro. Mogę jakoś pomóc? Nie przyjmuję pomocy. Religia mi tego zabrania. Wyznaję niepomocyzm. Ja jestem luteraninem. Co z nią? Możesz sobie wziąć. I tak jest brudna. Naprawdę? Stary, mam rękę! Super! Super! Nie wycofam się. Nie wycofam się. Choćby cały świat piekłem mi się stał, nie wycofam się. Będę wiernie trwał, choćbym zginąć miał. Nikt ze świata złych nie pokona mnie. Panią? Proszę wybaczyć późną porę, ale byliśmy wcześniej zajęci. Wybierzemy sześć z was. Te, która się odezwie, potraktujemy jako premier. Chłopaki, wybierajcie. Nie weźmiecie żadnych kur. Ty nas powstrzymasz? Tak. Powstrzymasz nas z kurą? A niby jak? Nie ja, tylko on. Ben, przywitałbym się, gdybym cię zauważył. Odłóż kurę tak. Jasne. Jak sobie życzysz. To takie zaloty. Wiesz, jak bardzo lubimy kury. A ja jestem pożeraczem niewieści w serc. Znalazłeś się w bardzo niekorzystnej sytuacji. Nas jest sześciu. I tylko jeden stary, gruby ty. Otis. Otis. Otis. Otis. Otis. Oh this Oh this o no. this Oh nie próbam men trzymaj się malutkim Teraz odjeść, rzucaj. Nie tak, mój ty wędkarzu. Nie tak, mój ty wędkarzu. nas teraz ochroni przed kojotami? Uspokójcie się. Przeszkadzam wam? Zacznijmy wreszcie spotkanie. A kto jej poprowadzi? O tym właśnie będziemy rozmawiać. Zebranie, żeby ustalić, kto będzie prowadził zebranie? Powinniśmy to przedyskutować. Ktoś musi prowadzić. Bena już nie ma. W tej sytuacji zgłaszam swoją kandydaturę. Psy są czujne, lojalne i opiekuńcze. I liżą sobie tyłki. Nie chcę wodza, który się liże. Ani ja. Fuj. Już tego nie robię. Raz mi się zdarzyło, bo się nudziłem. Widziałam, jak piłeś wodę z Cedes'u. Piłeś wodę z Kibla? Nie miałem wody w misce. Nie odbiegajmy od tematu. Djuk, z całym szacunkiem. Pewne twoje cechy powodują, że nie nadajesz się na przywódcę. Jakie cechy? Do czego zmierzasz? Robię to dla zabawy. Nie dlatego, że muszę. I co z tego? Aportuje. To o niczym nie świadczy. Dobra, głosujmy. Ci, którzy chcą, żebym został liderem, łapa w górę. To przeciw? Widzisz moją łapkę? Słuchajcie. Wszyscy wiemy, że Ben szykował Otisa na swojego następcę. Właśnie, niech Otis rządzi. My chcemy Otisa. To się źle skończy. Maddy, nie odchodź. Bo się zgubisz. Czy mogę pójść do Oty'ego? Myślę, że możesz. Odi, Odi! Hej, Odi! Madyj mnie teraz. Przestań. Co robisz? Oh, Wielkie co nieba. <grymne> Szalona chałupa. Super, prawda? Dostałeś piłką w głowę. Chcę ci pogratulować jako pierwszy. Teraz ty tu rządzisz. Że co? Chwila, Miles. Ja nie rządzę. Nie nadaje się do rządzenia. To nie mój obowiązek. Rozumiem, ale zostałeś uczciwie wybrany. Gratuluję, szefie. Czyście wszyscy powariowali? Jest dzień. Farmer może zaraz wrócić. Przesadziliście. Nie, zrzędź. Wiem, czego ci trzeba. Dzikiego Majka. Czego? Dzikiego Majka. Nic z tego. Nie ma mowy. Wracajcie wszyscy. Wracajcie do swoich sektorów. To niedorzeczne. Nie będę tańczył tylko dlatego, że wypuścicie dzikiego majka. I pomóż. Nie opiera się. Uwielbiasz balangę. No to boogie. patrz na te szkaradę. Co to za stworzenie? Nie wiem, ale tańczyć umie. Zupełnie powariowali. go kopnąłeś. A co miałem zrobić? Widział cię. Mogłeś go zabić. Wyczuwam puls. Źle. Bardzo źle. Uspokójcie się wszyscy. Spokój. Co my teraz zrobimy? No co? Ty jesteś przywódcą. Prowadź nas. Nie odpowiadam za takie sytuacje. To nie należy do moich obowiązków. Musimy sprzątnąć ciało. Przestań. Za dużo widział. Musimy się nim zająć. Trzeba go sprzątnąć. Nie będziemy nikogo sprzątać. Farmer jest w porządku gość. Jest dla nas dobry. Jest weganinem. Niech go Bóg błogosławi. Kto to jest weganin? Ja wiem. Ja też. Nie jem mięsa. To wegetarianin. Wegetarianie jedzą w nocy. Mówisz o wampirach. Nie jedzą sera? Żadnych produktów mlecznych. A co z ciastkami? Zawierają jajka. To zabronione. Uwielbiam nabiał. To znaczy, że nie mogę być weganinem? Uwielbiam zapach bekonu. Powiedziałam to. Dlaczego to robisz? Nie mamy innego wyjścia. Ale guz. Większy ode mnie. Zabierzmy go stąd. Uważajcie, z nosa na brzuch i na ziemię. Książka. Pajęczyna Szarlotty. Dobra. Siedział tutaj i czytał. I coś mu spadło na głowę. Mam. Za lekkie. Założysz się? Przestań. Potrzebujemy czegoś większego. Mogę wziąć jabłko? Co tak patrzysz? Chyba to kupił. Chyba jednak nie. Kupił. Niestety nie. Kupił. Przestań go kopać. To wymyśl coś lepszego. No dobra, chodźmy. Widzicie? Zupełnie jak nowy. Przewodzenie wcale nie jest takie trudne. Cześć. Dobrze się bawicie? To pomysł Isa? Tak. Jesteśmy drugą linią obrony. Jeśli zobaczymy coś podejrzanego, mam głośno zagulgać. Bardzo nad tym pracowałem. Posłuchaj. Kiedy przyjdzie czas, będę gulgaw jak trzeba. Na razie pilnujmy. Jasne. Proszę odebrać. Freddy, nic ci nie jest? Pyszne, białe mięsko, co? Nie jestem głodny. Nie chcę nikogo... To znaczy niczego zjeść. Co się stało? Szybki obchód wokół zagrody, a potem balanga. Dziwne. Patrzcie. Nasz człowiek został przewódcą. Gratulacje, Otis. Widzisz to? To się nazywa przewracanie krów. Ale mnie to wkurza. Chciałbym dorwać tego gnojka. Chyba ja tu dowodzenie? Mowa. A co mówimy? Mowa trawa. Idziemy. Znów słychać muzykę. Słyszysz? Ten farmer nie znał umiaru. Trzeba wreszcie to zgłosić. Zamknij się. Przestań. Randalu, za oknem jest krowa. Są tu pastwiska. Co w tym dziwnego? Ale tuż za oknem? Wyłoniła się jak duch, jak śmierć z kosą. Krowy nie wchodzą do domów, Wolą łąki z soczystą trawą. Natanie Randalu III. Ja nie oszalałam. Przecież zażywam leki antydepresyjne. Nie siedź tak i nie myśl, że oszalałam. Rozum cię opuścił, kobieto. Ciekawe, gdzie sobie poszedł. Den var Terugas! Noe god det. Jo, det er det moderne kj Sod-O-Ki! stimulus Jeddem et But jest ni mnie, bo chyba śnieg. Otis z nami na przejażdżce. Zwiedzie zwierząt to najgorszy grzech ze wszystkich grzechów. Dan, nas towa jest tutaj. Pokaz. Jest tutaj. Pokaz. jesteśmy buntownikami. Jesteśmy szaleni. Są. Szkoda, że nie możemy tam wejść. Serce mi pęką. Pamiętasz, Skarbie, że w powszednie dni nie włóczymy się po nocy? Nie włóczymy się palący, tra-ta-ta-ta-ta. Będę robił, co mi się podoba i kiedy chcę. Znalazłeś się w nieodpowiednim miejscu. Zaczynamy. I raz. I dwa. To zabawa w przewracanie chłopaka. Nigdy więcej nie pójdę na łąki. Nigdy więcej. I będę miły dla krów. Zapomnij o Red Bullu. Ale mu pokazaliśmy. Jesteśmy królami. Widzieliście jego minę? Tak. Cudo. Cudo. Cudo! Toast! Za nowy porządek świata. Nadszedł czas na nasze rządy. Tak, nowy porządek świata. O rany! O kurczę! Wypuśćcie mnie! Kierowco, zjedź na pobocze. To do nas. Musimy się zatrzymać. Nie możemy! Pewnie banda dzieciaków wybrała się na ostrą jazdę samochodem mamy. Postraszymy ich i odeślemy do domu. To tylko dzieciaki. Rewizja osobista wybije im głupoty z głowy. To jest włączone? Czy to kamera? No już koniec. Nagrywają gliniarzy. Helikopter, zginiemy. świat oszalał dzieciaki mają odlot po dietetycznej coli i żelkach to nasz samochód widziałam kopyto w naszym aucie jest krowa mówi norabidi Jak to, co tym razem? Mój samochód jest w telewizji. Siedzi w nim krowa. Widziałam też krowę pod moim oknem. Nie myślę, że więcej nie zadzwoni Gary. Pięknie! Złapią nas. Wyskoczymy! Kończymy jako hamburgery. Uciekajmy. Uciekają. Tu helikopter. Widzę uciekinierów. Szybciej, doganiamy ich. Niech mnie kość wdoi, ale oni wielcy. Prawo. Mamy ich. Uwierzycie? Widzieliście mnie? Jestem nieustraszony. Jasne. No to serwus. Jutro o tej samej porze? Kupaki Zabera nie moglibyśmy tak poszaleć. Mowy nie ma. Wyjaśnij mi, po co to robimy, bo tak postąpiłby mój ojciec. Idź się bawić. Sam się tym zajmę. Nie ma no, mowy, jesteśmy kumplami. Zostanę z tobą. Nie musisz. Dobra, to cześć. Przyniosę ci coś do jedzenia. No dalej. Jestem tu. Mogę się przesiąść? Nie, to znaczy... Tak, oczywiście. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Zaczekaj chwilę. Proszę. Potrafię jeszcze sama usiąść. O, rany. To chyba już, co? Przestraszyłeś się. Miła jesteś. Aż mnie zatkało. Piękna, prawda? Co? Noc. A, tak, bardzo piękna. Mój tata uwielbiał gwiazdy. Jaki on był? Niesamowity. Zabawny. Nie był moim prawdziwym ojcem. Znalazł mnie i przegarnął. Teraz rozumiem, że wszystko robił z myślą o mnie. Był moją jedyną rodziną. Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, powiedział mi, że kiedy mnie znalazł gwiazdy, tak bardzo za nim tęsknię. A co z tobą? Wybacz, jeśli to zbyt osobiste. Nie chcę się pakować z kopytami. Nie musisz mi nic mówić. Ok. Od czego mam zacząć? Miałam męża i byłam szczęśliwa. I pewnego dnia przyszła nawałnica. Byłyśmy z Bessie na pastwisku. Kiedy wróciłyśmy do domu, okazało się, że wszyscy zginęli. Może razem jakoś przebolejemy nasze cierpienia. bohatera krową? Jesteś synalkiem Bena. Oto jest, prawda? Przekazali ci władzę? Bardzo śmiesznie. Myślałeś, że dorównasz ojcu? Gdzie wtedy byłeś? Bawiłeś się z kumplami w oborze? Wszystko byłoby inaczej, gdybyś był wtedy przy nim. Od teraz, kiedy my się pojawiamy, ty znikasz. Stracicie parę sztuk od czasu do czasu. Ale taka jest kolej rzeczy. It's the natural order of things. Tobinjener's melancholy secret. O, kiedy by jednak nagle nasłała ci odwaga, zrześniemy wszystkie zwierzęta. Go back now to yourself and make sure that everyone feels safe. See you tomorrow evening. See you around. Tato, chciałem wtedy przyjść. Byłeś wspaniałym ojcem. Nie wiem, dlaczego sądziłem, że mogę zająć twoje miejsce. Chodzi o kojoty. Ty byś im się przeciwstawił, nie odpuściłbyś. A ja byłem przerażony. Zawsze mówiłem, że nie jestem tobą. Nie jestem, ale chciałbym być. Nie potrafię być taki jak ty. Wybacz. Duke sobie za wszystkim poradzi. Zaczekaj. O czym ty mówisz? Nie chcę robić z tego sprawy. Hej, wszyscy! Otis odchodzi! Ot, jesteśmy najlepszymi kumplami. Nie, Pip. To koniec. Ja odchodzę. Wracajcie do swoich zajęć. Zrobimy, co każesz. Nie chcę, żebyście robili to, co wam każę. Nie chcę, żebyście mnie słuchali. Nie słuchajcie go. Przestańcie mnie słuchać. Zostaniesz, jeśli nie będziemy cię słuchać? Martwa pszczoła. Dzięki. Znowu żywa. Duke? Ty będziesz rządził. Zbierz psy. Poradzicie sobie lepiej ode mnie. Jeśli tak twierdzisz, tu już nie ma dla mnie miejsca. Dzień Hey. „ Co się stało? Tylko proszę, nie mówę nic. To skomplikowane. Jeśli cierpisz pozwól, żebym Ci pomogła. Wiesz, co się stało? Przestraszyłem się, nie potrafiłem przegonić kojotów. Wócą tu dziś wieczorem, a ja nie będę mógł nikogo ochronić. Zwieerzęt mi ufają, a ja nie potrafię ich obronić. Najlepszym przywódcą jest nie największy czy najsilniejszy, tylko ten, któremu najbardziej zależy. Miło, że tak mówisz. Powiem ci jedno. Będzie mi brakowało Bessie. Jeśli musisz tak postąpić, zrozumiem. Ale chcę, żebyś wiedział, że nawet jeśli odejdziesz, B w jei, wierzyć. jeg gjør det jeg erte jeg fr siempree o co chodzi? Zabrali. bor Kojoty zabrały Ette, i jeszcze sześć albo siedem innych. Wcześniej nie pojawiały się w dzień. Wiedziały, że nie spodziewamy się ich przed nocą. Oszukałem mnie. Co? Nic. Porwały Maddy. Są silne. Co? Kojoty są silne. Ciekawe... Co by zrobił ktoś silniejszy od nich? Zajmiesz się wszystkim? Będę zaszczycony. Ja wrócę. Idę z tobą. Nie, zostajesz. Sam sobie nie poradzisz. Mogą cię zabić. Pewnie tak. Cieszymy się, że możemy spędzić z paniami wieczór. Dziękujemy za cierpliwość. Jadamy nocą. Jesteście wspaniałe. Uwielbiam kury. Zwłaszcza ich skórkę. Jesteś podły. Co? Podlec. Podlec, podlec. Nawet podlec musi jeść. Zostaw ją. Ta jest moja. Małą, zjemna za kąskę. Bo jak wiecie, podleć ze mnie. Rzuć kurczaka, Doug. Zebrało się nam na odwagę, co? Co? Najpierw odbiorę Ci kurczaka, a potem... kiedy będziesz się zbierał z ziemi, zabiorę kury i odejdziemy. I jak dokładnie zamierzasz to zrobić. Ci zabić goą. In a world that keeps on pushing me around But I'll stand my ground And I won't back down Hey, baby There ain't no easy way out Hey, I will stand walk back now chyba westampton well oto i nasz bohater co on dziejeż że zakłucisz mi kolację now Lasz tu sobie i patrz, jak zjadamy twoje przyjaciółki. A to co? Silny broni siebie. Silniejsze staje w obronie innych. O, o, o. Może być niezła zabawa. Czu jest strach? Mówiłem, że tak będzie. Wyczuwają strach? Rzeczywiście zalotuje twórrzemi. Strzymajcie się mnie, a wszystko będzie dobrze. Będę się trzymał Twojego tułustego tyłka. Wybacz, to z nerwów. To ma być twoja armia? Coś mi mówi, że powinieneś się cofnąć. Nadchodzimy. Koniec żartów. Pip, namów mnie do ataku. Gotuje się w tobie. Gotuję. Ogarnia cię wściekłość. Wiesz, co zrobię? Wskoczę ci do ucha. Mam mysz w uchu. Gaz do dechy. Przepraszczę, może pomóc? Raczej mu przywal. Co by tu zrobić? Dla ciebie mam coś specjalnego. Dla ciebie mam coś specjalnego. Uwielbiam to stworzenie. Smakuje jak kurczak. Cip, cip, uciekajcie po krakni. uważaj. Pamiętasz mnie? Jestem synem Bena. Nigdy tu nie wracaj. Tym razem lepsze będzie metalowy. To była niezła noc. Pokonaliśmy kojoty, Pek nauczył się piać, a kiedy wrócimy do zagrody, powitamy nowego mieszkańca. Daisy zaczęła rodzić, kiedy wychodziliśmy. Będzie miała dziecko, stary. A co, myślałeś, że będzie je siła w nieskończoność? Nic nie jest? Muszę... Musimy wracać. Wątpię, że zdążymy, idąc pieszo. Na pewno wszystko będzie dobrze. Muszę tam być. Zadzwonimy i powiemy im, gdzie mogą je odebrać. Samochód Duke, Co się dzieje? W Dobrze, w że w jesteś. Dzień dobry. <laughs> Otis, tak się martwiłam. Po co? Panowałem nad sytuacją. Już dobrze, jestem tu. Ja też tu jestem. Grzeczna dziewczynka, dobrze ci idzie. Oddychaj. Co za genialne spostrzeżenie. Wybacz, hey, jestem tylko świnią. Czemu jeszcze nic się nie dzieje? Nic jej nie będzie? A jeśli mała się zaklinuje? Co? A jeśli wyjdzie tylko w połowie? Daisy będzie półtorej krowy? Nic takiego nie powiedziałam. Właśnie, że powiedziałasz. Duke, powiedziałam coś takiego? Nie mieszajcie mnie do tego. Patrzcie. Śliczny, mały chłopczyk. No, śmiało. Jest idealny. Jak mu dasz na imię? Myślałam, że może... Ben. Dzień Witaj mały Beniu. Cześć, maluchu. Co za chłopcze. Idź. Natis trochę rozmawialiśmy. Wiemy, że masz swoje plany i rozumiemy to. Doceniamy, co dla nas zrobiłeś i tak sobie pomyśleliśmy, że może byś jednak choć na trochę tu został. Powiem tak, dopóki żyje, żadne zwierzę w zagrodzie nie ucierpi. Ja, Nora Billy, jestem bardzo cenna i z tego powodu traktuję się z należytą troską. O mój Boże, zapomniałam chyba użyć odżywki. Tajnicy w Układzie Grupy Dzieci Luisa Arquette.